Jar. Jar. Jar. Jar! Jar! Witamy z Zakratek z podcastem Gryps. Kolejny odcinek, już drugi. Zaczynamy nagrywanie. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o Piratach z Karaibów, bo już obejrzeliśmy. Nareszcie? Znaczy, obejrzeliśmy, do, do tego dojdziemy. Ta, zaczniemy od powiedzmy, tematu numeru, czyli od Piratów z Karaibów 4. Obejrzeliśmy film, znaczy obejrzeliśmy. Gutar na pewno obejrzał cały i ja niedotrwały, bo mnie się zwyczajnie nie podobały. Podobali ci, ci piraci. W każdym razie, powiedz, dlaczego ci się podobali? No powiedzmy tak. Widać i czuć, że tą część tutaj sami nie wymyślali scenariusza twórcy, nie zrzynali most, powiedzmy, legend i opowieści, a wzięli na warsztat autentyczną autentyczne opowieść właśnie, która miała na... Tytuł właśnie na nich znanych wodach. W ja sumie muszę ją sobie kiedyś przeczytać, może być całkiem ciekawa. E, co trochę czuć, że scenariusz jest mniej epicki, mniej w nim tego takiego humoru, który był niekiedy, no nie mi się troszeczkę z tyłka i rozsadzał sytuację, przynajmniej według mnie. E, oraz, no może to się naraże fanom danych ak aktorów, ale wywalenie, Kair i Bluma bo dla mnie genialne posunięcie, i fakt tego, że tych aktorów nie ma, czy oni odeszli, czy zostają usunięci, nie wiem, naprawdę pomogło filmowi. Jest o wiele, o wiele przyjemniej się ogląda. Może, no. i, może i przyjemniej się ogląda, jak dla mnie po prostu nie do obejrzenia w całości. Przerwałem gdzieś tak przy połowie, bo po prostu zaczął mnie nudzić. Nie, nie tyle sama fabuła, historia, tyle to po prostu cały film, cała saga, już trochę za dużo tego jest, nawet jeśli ta część była faktycznie może trochę lepsza od poprzednich, ale jakoś już się znużyłem tymi piratami do reszty. No, to jest jeszcze pytanie, czy w ogóle Ci się te poprzednie podobały, nie? No, znaczy, jak, się nie... jak dla mnie to nie był jakieś dzieło sztuki, najlepszy film świata, ale no, obejrzeć raz, dwa razy to jest maksimum jak dla mnie. Szczególnym fanem nie byłem, jeśli o to chodzi. No, do wielkich fanów nie należałem, ale no, przyjemnie mi się to zawsze oglądało i milutko w kinach, wyjścia do kina pamiętam, ale wspominam. Mógłby się tylko przyczepić już do muzyki. Wiem, że tutaj pewnie mnie za to ktoś będzie chciał zatłóc, ale Hans Zimmer, który komponuje do tego mu muzykę, powinien naprawdę dostać część swojej w Web, gdyż, no nie szukajmy, naprawdę fajne muzyki tworzą. No, przecież motyw e, na przykład z pierwszych Piratów Karaibów, chyba teraz z Karaibów, teraz chyba każdy go będzie kojarzył. E, hmm. Tak samo jak muzykę z Gladiatora, no ale jakbyśmy się przyjrzeli, to te wszystkie kolejne. E, Muzyki do filmów, może, jak to brzmi, e, muzyki filmowe, soundtracki, taki, no brzmią identycznie, jakby były robione na jedno kopytko. No, jeżeli Jesz jeszcze, jeszcze możesz rozróżnić sobie muzykę z Gladiatora z piatami z Karaibów, to jakbyś puścił kolejne części piatów z Karaibów, poza tym najbardziej znanym motywem z jedynki, to byś nie określił mi, z której części pochodzi to. Tak. Hans nie. Hansowi ci chyba kończą pomysły. Znaczy, on. W bardzo charakterystyczny sposób to robi, więc yy, no, być może kończy mu się pomysł, a może czas po prostu zmienić kompozytora wreszcie. Tak, może po prostu już się tak zadomowił w tym środowisku, że nie chce mu się tworzyć niczego nowego. Może robi to tylko i wyłącznie dla kasy, już nie czuje tej, tego tej swoistej chęci tworzenia nowych kawałków czy coś. Nie nie, nie jestem kompozytorem. Być, być może, ale ciekawostka z Piratami jest taka, że jest tutaj też nasz polski akcent. Jak lecą napiszesz i pewnie wtedy ktoś wychodzi z kina, wyrzuca popcorn i robi bajzel. Można zobaczyć nasze polskie nazwisko. Polak jest jeden z głównych operatorów kamery tam, co warto zapamiętać. Ale po, po złej stronie stał, więc go nie widzieliśmy. No dokładnie, niestety tego nie widzieliśmy. Ale pewnie świetnie grał operatora kamery. Grał i za to kasy yeah. pewnie. Jak, jak to w socjalizmie, nie? Czy się stoi, czy się leży. No, dokładnie. No dobra, S słuchajcie, dziękujemy bardzo za uwagę. W następnym podcaście pomówimy o tych mniej znanych, e może trochę starszych e światach wykreowanych na potrzeby CRPG, ale także na zwykłych RPG-ów. E Tymczasem do usłyszenia, my le idziemy leczyć e rumem. Może być. Po prawdzie się leczy, ale... No, dziękuję za słuchanie i do noc. Dobra. Kiedyś noc nastanie. Dobra, kiedy nagrywamy kolejny? Cicho, to się jeszcze nagrywa. Teraz jeszcze, byleby zyskać na umiejętności, może trochę zmusić Was do śmiechu, chciałbym puścić e, dwa kwiatki, które powstały podczas nagrywania. Myślę, że najśmieszniejsze. Jeden troszeczkę zedytowany, ale no to już sami ocenicie, czy Wam się podoba nie damy rady, my nie damy rady. Damy rady. No, to jest, to wszystko. Piłeś, nie nagrywaj. W związku z tym, że długość odcinka jest... Trochę za mała, nawet na standardy tych nienawidzących słuchać czegokolwiek powyżej dwóch minut. W każdym razie puścimy jeszcze troszeczkę muzyki miłego słuchania.